jeszcze raz próbujemy. P. Jawinski, Yeah, uh, uh. yeah. It's great. That would be a good name for a vodka. That, you know that. Yabba, yabba, that? Nie tylko dla orłów trochę inny. Radio głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś non nonsenso. non Wiedziałem, że się na tym. Płuc i Serdecznie witamy Państwa w kolejnym podcaście. Dzisiaj znamionowany wcześniej gość podcastu Nie Tylko dla Orów. W zasadzie ciężko powiedzieć gość podcastu Nie Tylko dla Orów, ale mamy tutaj ładne puszki. Jesteśmy w muzeum, jesteśmy w muzeum, jeszcze nie, nie dam głosu temu panu, który, który za chwilę będzie się odzywał, ale mamy puszki. Czy, czy formą sztuki może być puszka? Chyba może być. Chciałbym powiedzieć, że mamy gościa w podcaście, chociaż jak wspomniałem przed chwilą, gość nie jest gościem, gościem jest nieozerwalną częścią. Przepraszam za mój głos, ale trochę za dużo ostatnich zimnych napojów. Chciałem przedstawić kolegę, z którym dawno się nie spotykaliśmy. Szczepanie, dwa słowa. Witam serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy na początek. Przywitam się, Mówił was z podcastu Podcinek. Tak to w tej chwili, tak to w tej chwili wygląda. Jest z nami jeszcze kto? Kto jest z nami? Kto, kto jest z nami? To jest z nami? Słuchaj, Polak się wstydzi. Jesteśmy, jak powiedział Filip, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Dublinie. Oddaję głos do studia. Tak, nie wiem, czy Państwo pamiętają, rok temu był taki odcinek e, mikołajkowy, gdzie kręciliśmy nasz pierwszy wspólny wideokast, gdzie Arkowi e, zamarzały ręce a Pola do Państwa, czyli to był taki mikołajkowy pierwszy wideokaz nasz wspólny. No i co? Spotkaliśmy się z Arkiem po czterech miesiącach nieobecności. Nie będziemy mówić dziś o powodach tej e, nieobecności. Czas leczy rany, że tak powiem delikatnie. No i, i cóż, spotkaliśmy się, chodzimy po muzeum i bardzo się cieszę, że Arek się zgodził na spotkanie. Trochę ciężko nam było się spotkać, Arek mówił, że go raz wykiwałem, drugi raz wykiwałem, ale to chyba przez to, że mam wadę wzroku i nie widziałem, że on czeka na drugim rogu ulicy i w każdym razie nieważne. Cieszymy się razem z państwem, że spotkaliśmy się z nierozerwalną częścią podcastu, nie tylko dla orów, która ogłosiła secesję i jest teraz podcastem podcinkowym. Arku, co u ciebie? co Ostatnie, że tak nie całe pół roku. Dzieci są. Dzieci są widzę piękne, trochę większe. Żona jest, mieszkanie inne. Co u ciebie. Dziękuję Filip. U mnie po staremu, po staremu wszyscy, wszyscy którzy słuchacie podcastu podcinek, po pewnie wiecie co u mnie. Generalnie. Cóż, Sarabida, Sara Bida, nowa nie chcę przyjść. Nie jest tak źle. I w tej chwili właśnie chodzimy po tych różnych salach ekshibicjach oglądamy ekskibicje, nie ekskibicje, tylko, tylko wystawy, muzeum i cóż, życie leci do przodu, Gdzie, gdzieś tu się Filip zgubił, Pola, gdzieś się Filip zgubił, co? Tam jest Filip, a powiedz cześć do słuchaczy. Ech? Powiedz halo, halo możesz powiedzieć, nie? Pola się wstydzi mimo wszystko, Pola jest, dzisiaj nie jest to podcastu nastawiona, żeby podcast nagrywać. Filip robi zdjęcia, których nie wolno robić, no ale... Nie, nie wiedział, że nie wolno robić zdjęć. Zaraz go wyciągnę wyprowadzą w hajdankach. Po mnie, film, po mnie spoko. U ciebie? Nie, też spoko. Praca jest w porządku. Dziewczyny są w porządku. Mieszkanie próbuję zmienić. I ogoję nie ma rodze. Dwa lata ponad minęło niedawno, jak jestem w Irlandii. I cóż, polecam państwu cokolwiek, cokolwiek. Yy bym powiedział i to jest okej, okay. nie mam powodów do narzekania. Arek, chciałbym się spytać, podcast pod odcinek... Podcinek. Pod odcinek. Pod tak, pod grzybki i, i, i pod Stalina i podcinek. Chciałem się spytać, jak się rozwija Twój podcast, jakie są plany na przyszły rok i jaki jest odcinek słuchaczy, bo mówiąc szczerze, Słucham, ale nie, nie na bieżąco Twojego podcastu. Ostatnio w ogóle trochę zaniedbałem polskie podcasty słuchaniu i po prostu nie miałem czasu. I tak mniej więcej od miesiąca jestem mało na bieżąco. Słucham w zasadzie tylko Łukasza, bo myślałem, że może wygram telefon, Samosi może. Słuchałem ostatnio, a tak, to reszty w zasadzie mało, mało, mało słucham. Chciałem się spytać, jak się rozwija podcast, jak Twoja przygoda z podcastingiem jakie plany na przyszły rok? Dziękuję Filip. Planów nie ma. Planów nie ma. Jak e, głosi moje motto w podcaście, trzeba walczyć o teraźniejszość. Jak się, jak się będzie o teraźniejszość, będzie przyszłość. Tak więc ja nagrywam podcast całkowicie z biegu, całkowicie z marsza, całkowicie praktycznie bez przygotowania. I nie wiem czy w tym dniu, w którym w tej chwili do was mówię, nie wiem czy jutro będzie podcast. Coś, coś w tym stylu. Nie wiem, każdego dnia, nie wiem, każdego tygodnia, nie wiem, jak to będzie. Jeżeli jest materiał, jeżeli jest coś nagrane, to podcast będzie. Mogę powiedzieć tyle. Odzew jest, bo, bo, no, bo naprawdę nie spodziewałem się, statystyki pokazują wielką słuchalność. Sponsorzy się dobijają dziami i oknami. Ja, ja powiedziałem, nie, nie, dziękuję, nie dziękuję. Podcast jest niezależny, wolny i ten, jak coś mówi, eee, samorządny, sam, i samorządny, samorządny i niezależny. Słuchajcie, poszukać to nie tylko dla oliw. Tak jest. Dobrze. Chodzimy sobie po muzeum, proszę Państwa. Dużo dziwnych, dużo dziwnych eksponatów w muzeum. Państwo zobaczą zdjęcia, niektóre porobiłem. W zasadzie na przykład tak puszki, puszki, zwykłe puszki mogą być dziełem sztuki, albo na przykład zwykłe żaluzje mogą też być dziełem sztuki. Albo to jest może wystawa żaluzji. Cholera, wie Panie. Co to jest, czego przekręcę? Nie, nic nie ma. Aha, nie wolno, to jest sztuka. Nie wolno przekręcać żaluzji. Są w Aha. A, są kamery. Dobrze. Dobrze Tam jest, tam jest kamera. Dobrze. Zaucili podcasty. w Słuchaj, polski, polski kręci, się, kręci się wokół. wokół no czegoś kręci? No wokół tego, żeby zdobyć jakąś tam poprawość w mediach. Aha, myśla... Nie mnie. myślałem, że wokół mnie się kręci. Chciałem wydać, jak tam właśnie twoje plany na przyszłości, jak się to w ogóle z tej chwili przedstawia, co? No widziałeś ostatnio, czy albo nie widziałeś, że jestem gwiazdą medialną już i coraz częściej się pokazuje w telewizji, zamiast wydawać głos, no ale, ale jest okej, okay, że tak powiem. Polski podcasting, jak ostatnio rozmawiałem z Łukaszem tak z miesiąc temu, jak chodziliśmy po lesie, no kuleje. No, kuleje i w dodatku nie, nie ma jakiegoś nawet światełka w tunelu aczkolwiek no, co jakiś czas pojawiają się nowe polskie podcasty jest to, jest to trochę smutne, że to wszystko tak tak jakoś się nie rozwija po prostu, nie będziemy o tym mówić, bo już gadaliśmy na ten temat mnóstwo mnóstwo, mnóstwo razy, ale ogólnie u mnie jest okej, okay. podcastów mam do końca roku w zasadzie wymyślone tematy, gorzej z czasem żeby to zrobić um, gości będzie dużo w podcastach, będzie podcastów troszeczkę um, mało irlandzkich w najbliższym czasie, aczkolwiek chciałbym zrobić coś takiego jak takie krótkie, 30-minutowe, może co dwa tygodnie, takie podcasty typowo irlandzkie, bo w końcu podcast nie tylko dla orów jest podcastem czysto irlandzkim, więc chciałbym takie małe info zrobić dla Państwa. Dobra. alek Dobra. a Ty... Naprawdę Wspomniałeś o Łukaszu Witkowskim. Serdecznie pozdrowienia, Nie, Łukasz. Nie wygraliśmy telefonu. nie Nie wygraliśmy, ale ci, którzy wygrali naprawdę się odstawili taki numer, że po prostu nikt by nie pobił. Filip, Filip, jak wiemy, Łukasz Witkowskim, no, też się również kojarzy z Radiem Orła. Ja wiem, że twój podcast też jest w Radio Orła, ale, ale już polski, polski podcasting wie, że z Radio Orła wyleciałeś. Możesz to potwierdzić? Tak, właśnie wczoraj dostałem od Jorga. Dostałem wczoraj od... Georgia i maila. To gdzie będzie moja wina, bo. No bo to co puściłem, to.. To.. Panowie, panowie, panowie! Za mało kurwa, kurwa! Powtarzamy, kurwa! No bo ja mówiłem o w niedawnym podcaście o festiwalu filmowym w Polsce, w Dublinie polskiego filmu i puściłem taką zajawkę. A czy to myślisz, że to przez to, że poszło. kur. kur. kur. kur proszę Państwa, za mało kur, kur czy to przez to? Jedźbłem ja film, tak. Jakie jakie jest moje zdanie. Radio Orwa wskoczyło na twoich plecach na szczyt popularności i w tej chwili tak ci odpłacili. Tylko mogę powiedzieć tyle, że no, nie bądźmy, nie bądźmy dziećmi i za takie rzeczy się nie wylatuje z radia. No tak, za takie rzeczy się nie wylatuje z radia. Niektórzy sami z radia odchodzą, pani Magdalena Jatons, ostatnio głośna sprawa, że chce odejść trójki. Ale, znaczy, to, jeśli ja uważam, może masz rację, może masz rację, może masz rację że... Jeśli ja bym na przykład używał słów powszechnie uw uważanych za wulgarne, no to okej, okay, to, to George by miał prawo podjąć jakieś kroki, ale skoro to była rzecz, która jest dostępna w internecie i wszyscy się z tego śmieją i to jest kabaret anim rumru, no to proszę państwa, no hipokryzja? Nie wiem. Martin, przy okazji pozdrowienia. Każdy wie, o którym Martinie mowa. Martin jest z masy ale Martin Nie miałby szans dostać się do Radia Orła. Ale o. Martin mówił kiedyś w swoim pierwszym, w pierwszych podcastach swoich takie legendarne, legendarne słowa polskiego podcastingu. Szczęście się ludzi, którzy nie umieją żartować. Którzy nie potrafią y, żartować i nie rozumieją tych żartów. Najprzykro, no Filip, z Radia Orwa, Wiem, że musisz teraz zapłacić karę, bo tam już, m, chyba Ciebie mieli do końca roku w, w ramówce. No, musimy razem, bo jak przystępowaliśmy do Radia Orła, to to byliśmy razem przecież jeszcze wtedy i te 42 funty musimy pocielić na, na, na, na, na spółkę, bo to było roczne fee. Ja dziękuję. Ja bardzo dziękuję. George mi na maskotkę wykręcił. mnie. dziękuję. Ja się potem nie podpisywałem. Maskotkę z tym wyglądem? No, nie <laughs> bardzo. To ja tu robię za gwiazdę medialną. Dobrze, George, yy, żadnych osobistych wiczeczek. Okej. Okay. Yy, rozumiemy twoje poczucie humoru. Yy, no i tyle, no. Nie będę płakał, ale, ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś Dobrze, dobrze skończy. A a skąd wiedziałeś, że wyleciałem? Przecież e, czy to gdzieś. Nie, nie oglądałem strony Radia Orła. Czy tam już na przykład było, że, że mnie Job skreślił? Nie, po prostu gdzieś się zapoził jakiś mail na forum. E, właśnie poszła informacja, że Filip z podcastu Nie tylko dla Orów wyratuje z ramówki Radia Orła, za słowa uważane powszechnie za niecenzuralne. No tak, proszę państwa. Dobrze, będę uważał. E, George jeszcze coś mówił ostatnio, że też o, o jakości, no ale w, mm, uprzedzałem Państwa, że podcast ostatni jest na kolanie, ale będę zwracał większą uwagę na jakości. i tak to wyszło. Um, dobrze, mała przerwa na muzykę. Arek, co byś, co byś chciał po, posłuchać, bo to dzisiaj dla Ciebie jest spotkanie z Tobą. Tu jesteś główną gwiazdą podcastu, nie tylko dla orów. Dziękuję, Filip. Ja, ja chciałem taki utwór, który z który tego czasu śpiewał, e, kto? Robert Gawliński. Zespoł Wilki, spotkali się, kupę lat przybyło, coś w tym stylu. Proszę bardzo, zapraszam. A Wyślesz mi to piosenkę, bo ja chyba nie mam. To były Wilki czy Gawliński? Dobra, to proszę, proszę Państwa na kilka reklam i piosenkę Roberta Gawlińskiego. Słuchajcie, puszkajcie, tylko na audio. PolishDetroit.com PolishDetroit.com Polish Dwóch pryszczatych Atrakcyjna grupa to jest Tendencyjna Humor, dowcip, polemika Nie tylko dla orłów Podcastu klasyka Radio Polska Floryda Podcast Polska Floryda Dot.com Przed Państwem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 Wszystkie noce po świt rozdzielił ich los I parę lat przybyło, inni byli już I lato się skończyło I lato się skończyło, przyjaciół dwóch. We're gotcha. Serdecznie to się nagrywa. Mam tutaj taką muzyczkę w tle. Uwaga. To jest właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli taka sala, sala multimedialna. Sala z prezentacją multimedialną. Fajne głośniki. Leci jakiś film zdjęciowy. Oddaj mikrofon do źródła. Do, do studia, przepraszam. Studio podcastu nie tylko W Arek. Rok temu spotkaliśmy się tutaj w tym samym miejscu na... Chyba nawet o tym samym czasie, bo to było na, na 6 grudnia na Mikołajki. Robiliśmy nasz pierwszy, też taki slajdowy wideokast. Pamiętam jak Ci ręce marzły, a Pola Mała w wózku marzła też. Chciałbym cię spytać, jakie plany na święta, jak to wy będzie wyglądać w tym roku, bo nie wiem, jakie plany ma pod odcinek. Najpierw tak, mm, po, pod, pod, pod, odcinek, tak pod odcinek. Jakie plany na święta na koniec roku ma główny prowadzący podcastu Podcinek? Dzięki Filip, jedziemy do Polski. Na święta jedziemy do Polski. Moje dziewczyny, w no tak, wszyscy w szwórkę, moje dziewczyny troszkę wcześniej, ja troszkę później idziemy do Polski i w Polsce będziemy wypoczywać tylko chwilkę u rodziców, a potem lecimy, w sensie u jednych i u drugich, a potem startujemy w góry, w wielkie góry, gdzie nawet nie dochodzi sygnał telefonów komórkowych. Jedziemy w góry na, na no tak jak po świętach, nowy rok i troszkę po nowym roku, na wielką górę, wielki śnieg i wielkie w ogóle narotowanie i sankowanie. A w polskie góry, czy gdzieś na przykład na góry... Deskid, deskid, deskid. To jest Aha, Stąd, o, Na sanki i na narty, tak? Na sanki narty i kołe i ten. I, I oponki. Dęt, dęt o Aha, to świetnie. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> to mój głos coś ostatnio klęka. Chciałem się spytać, chciałem się spytać, jak się nagrywa podcast samemu? Bo od kiedy nie nagrywamy razem, wiadomo, że że no, jedziemy na osobnych wózkach, ale jakiś tam kontakt mamy. Chciałem się spytać właśnie jeszcze o podcaście jak to jest samemu? Czy gorzej, czy łatwiej, czy inaczej? Czy nie ma jakiegoś większego znaczenia? Ja powiem tak. No nie jestem sam w podcaście, bo mam swoje dzieciaki. No, no mówię aż trafując od dzieciaki. Które nawijają. Czasami tam jeszcze był, był, był, był gość w jakimś podcaście, czyli Peter. Peter przekazał tej chwili pozdrowienia. Z pracy od ciebie człowiek. Dokładnie, z pracy, z pracy od mnie człowiek. No ja powiem tak. Nigdy, nigdy ja już wcześniej to powiedziałem kiedyś. Najgorszy... Dialog jest lepszy od najlepszego monologu, taka jest, taka jest prawda, ale, ale nie narzekam, nie jest, nie jest źle, bo zawsze coś tam się gdzieś znajdzie. Jak głosi motto mojego podcastu, dźwięki natrafione i gdzieś tam usłyszane w codziennym życiu. Tak więc nagrywanie dzieciaków, nagrywanie różnych klimatów, krystalna muzyka, no i tyle, i leci, leci, leci. Powiedziałem, nie spodziewałem się, że będę miał materiał na co, na co tydzień, nawet każdego tygodnia, nie wiem co będzie w następnym tygodniu, za wyjątkiem po odcinków specjalnych, które są, które po prostu są jakieś takie w, w kalendarzu. Tyle mogę powiedzieć Filip, no. A jak to by się nagrywał w samotności, co? W samotności? <śmiech> <śmiech> jakieś dziewczyny się kręcą, nie jest tak źle. Nie, na początku tak... Mieliśmy pod koniec czerwca jakieś rozmowy, już takie separacyjne, że tak powiem, to potem jakoś tak w lipcu jakoś by było mi ciężko, a potem od momentu, kiedy zmieniłem trochę formułę, kiedy zmieniłem układ strony i te takie trochę bardziej graficzno- dźwiękowe rzeczy, to jakoś tak już, jakoś tak już skupiłem się w sobie i, i, i zacząłem jakąś tą nową formułą jakby taką drugą serię, drugą serię drugi rok, można by powiedzieć, podcastu. I jest okej, okay, jest okej. Okay. Mam strasznie dużo materiału, mam strasznie dużo różnych planów, strasznie dużo różnych głupich, niegłupich pomysłów. Zresztą zresztą spotkanie nasze kolejne, Gosia, Samosia, Hoflander, i, i ja. I niedługo y, będzie na wizji nawet i na foni więc jakoś to wszystko się toczy I, i dzięki podcastom, tak jak Arek kiedyś już dawno w, wcześniej mówił, dużo fajnych ludzi można poznać i dużo dobrych kontaktów I, i oprócz tego, że można mnie słuchać raz lepiej, raz gorzej, zależy jak to wszystko dźwiękowo wychodzi, to ostatnio też staje się pomału skromną taką gwiazdą medialną i, i TV Polonia i teraz gdzieś też coś będzie się działo, jeszcze nikomu nic nie powiem, ale zobaczymy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. tak na swoim Arek tak bez osobistych wycieczek, ale jak byliśmy razem, to jakoś zawsze trzeba było uważać, dbać o zdanie drugiego, chociaż nigdy nie mieliśmy większych problemów z tym, co, co, co w danym podcaście ma być albo co chcemy zrobić, ale teraz jest jakaś taka większa wolność, każdy, każdy robi to, co chce dokładnie i jest teraz, wiesz, 100% jakkolwiek można powiedzieć wolności, aczkolwiek wcześniej jak nagrywaliśmy, to też nie było jakiegoś takiego strasznego narzucania tematów, chociaż mówi Fuzuza na mnie w pamiętne słowa mówi, że my faszysta, nie? ale to jakoś tak jakoś tak wtedy jakoś strasznie nikomu nie przeszkadzało, więc, więc ogólnie jest okej, okay. nie nie ma marudzę i pracuję na własny rachunek i, i tyle, jest fajnie i, i mam nadzieję pociągnąć to dalej i polecam ludziom, żeby też robili podcasty, żeby, żeby żeby kręcili. To wszystko, ale jeszcze mam pytanie, bo ja większość podcastów w zasadzie jakie jak znajduję to słucham przez iTunesa, a czy ty przez Platformę ładny Mikrofon słuchasz tych podcastów? A co mam wspólnego iTunes z Ład Mikrofon? No bo iTunes to jest ten program, który taki w zasadzie, jeśli tam napiszę Polish albo podcast polski, albo cokolwiek, to tam znajdę podcasty. A Platforma Ład Mikrofon, ta i ta, ta strona, tam oni też, znaczy łódzka platforma podcastingowa, tam jest dużo podcastów, które niestety nie są przez iTunesa dostępne. Chciałem się spytać, czy oprócz, nie wiem, czy słuchasz jakichś nowych polskich podcastów, które na przykład, nie wiem, nie są jakieś rozpowszechnione? Nie słucham, nie słucham, w sumie jak coś się pojawia to tam gdzieś zawsze się jakaś informacja znajdzie, powiem wam, że podcastów słucham nie przez iTunes, nie używam Podcastera, nie używam jakichś innych klimatów. Przepraszam, czy Podcaster to jest program twojej córki? Nie, Polcaster nie. Polcaster jest programem ogólnodostępnym, który autorstwem jest Martin z masy krytycznej. Ja myślałem, że Polka to Polka, nie, że Polka to. Polka. Nie, nie, nie, nie. Polcastera nie używam ze względu na, tych, na takich, że jakoś tak no jest troszeczkę ograniczony ten program dla mnie, bo ja używam jednego wspólnego czytnika do, -ów, do rss ów do RSS-ów, w którym czytuję i blogi, i wiadomości, i podcasty, i wszystkie inne sprawy. Ja mianowicie Google Reader polecam, jeżeli ktoś nie wie to Google ma taką właśnie swoją nową nowy, nowy narzędzie, Google Reader, czyli od, odsłuchiwacz RSS-ów można w nim zrobić wszystko i w tej chwili właśnie ściągam podcasty przez to, a nie słucham podcastów w komputerze, na komputerze są podcastów na mp3 playerków, pracę przeważnie wtedy kiedy mam czas się troszkę skupić więcej na tym czego słucham, w domu podcastów nie słucham, chyba że są wyjątki na przykład właśnie wczoraj jest, wczoraj był wyjątek była późna, późna ciemna noc Słuchałem podcastu Odłączyli mi prąd. Hmm, Przy okazji pozdrowienia dla autora tego podcastu e, to był odcinek, i tam e, pod, pozdrawiał Gubiego, Gubiego. Siódmy, siódmy, chyba Gubiego. pozdrawiał Gubiego i Konrada zdaje się, co wyjechali. Gdzie wyjechali? Nie powiem gdzie wyjechali, nie mogę tego powiedzieć. Ja jestem do tego upoważniony. W każdym razie nie słucham podcastu przez. na komputerze. O, tak powiem. Tak pozdrawiamy Gubiego, ja już go pozdrawiłem, 25 odcinek to już jest powód do szacunku i i do zaliczenia go do branży podcasterów polskich dobra dobra robota dobra arek idziemy dalej. zmieniamy lokal kończy się muzyka proszę jeszcze posłuchać trochę muzyczki i, i idziemy dalej do muzeum dla takiej troszkę większej czułości mikrofonu nagrywam dla Was herapanie skałozaura Skałozaur to jest takie to jest taka straszna skała która straszyła w kobusie bohatku to jest w serii odgłosów z pokoju dziecięcego ale tym razem to nie jest pokój dziecięcy tylko jest tam pokój w którym śpią Moi teściowie i teściu mój, który tu jest w nocy w odwiedzinach w Irlandii, zamienia się w nocy w dzikie, w dzikie zwierzę. Posłuchajcie jak to wygląda. Tak właśnie takie odgłosy wydaje dzikie zwierzę, które śpi u nas w sypialni <grym> Czyli <grym> mój teściu zamienia się w takiego dzika, dzika z lasu To było specjalne danie tylko dla Orów nagranie o godzinie 8 po 2 Jest godzina 8 po drugiej tak więc środek nocy i mieliście okazję po raz pierwszy posłuchać jak chrapie dzik w Irlandii. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Dobra, to już nagrywa. Muzeum sztuki nowoczesnej w Kielmajnam znajdujemy się w sali. To jest naprawdę nowoczesna, nowoczesna sztuka. To jest taka sala, gdzie rodzice mogą zostawić dzieci, a dzieci mogą sobie coś porysować. Ojej, jak mi głos siada. Yy, I mamy na ścianie mamy na ścianie z, ze 164 rysunki dzieciaków. Polka, który jest najładniejszy rysunek, jak myślisz? Polka pokazuje palcem. Państwo nie widzą tego w radiu. Ten jest ładny, tak? To wygląda jak jakiś taka mysz, albo George Clooney coś w tym stylu. Arek. Kiedy będziesz się starał o irlandzki paszport, bo już niedługo chyba mija 5 lat, nie? Jak jesteś? Czy to możemy zdradzić telewidzom, czy będziesz się starał o, o paszport? Słyszałeś pewnie o moich przygodach paszportowych. A chciałbym się spytać, czy będziesz się starał o obywatelstwo irlandzkie? Czy chciałbyś mieć podwójne, czy, czy zrezygnować z polskiego? Dzięki Filipowi. Ja powiem tak, moje dzieci mają paszporty irlandzkie, mają podwójne obywatelstwo. Ja, ja jestem w takiej sytuacji, że mi właśnie powiedziałeś: 5 lat mi stuknęło, będę mógł się od, od stycznia, w sumie, bo 5 lat mi stuknie legalnie takiego legalnego pobytu w styczniu. Będę mógł się od stycznia starać o irlandzki paszport. I powiem tak, czemu nie, czemu nie, skoro kiedyś tam skoro mogę go mieć i może się przydać, czemu nie, czemu nie, ta procedura jest troszeczkę zawiła, zagmatwana, za ale myślę, że, że się będę starał o ten paszport, bo jak już powiedziałem, może się przydać, a nie wiadomo, nie, nie wiadomo, czy ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, będzie cały czas. A chciałem się pytać, dlaczego sytuacja jest zagmatwana? Wiesz, ja się załatwia paszport jak to wygląda? Nie, chciałem powiedzieć, że sytuacja jest zagmatwana w Polsce, w ojczyźnie, e, o której nasz, no, której no, lepiej na razie nie mówić. Nasz wodzu, jak to powiedział Owszak, nazywa nas e, nieudacznikami. To właśnie <grym>? przepraszam, bo... E, w, w, w tekście, który przyszedł mi Borys i który Jurek Owsiak właśnie mówił o jakimś fopa naszego wodza. Czy to jest to, że nazwał nas nieutycznikami? Bo ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Gdzieś tam ponoć, ponoć, to też nie jest tak do końca. Ponoć, ponoć była taka sytuacja, że Kaczyński udzielił wywiadu, wywiadu udzielił, wydział wywiadu udzielił jakieś gazecie londyńskie, angielskie, coś w tym stylu i tam gdzieś padło właśnie słowo, że wszyscy ci, którzy z Polski wyjechali, czy tak jak my, to są nieudacznicy, synowie e, ruskich oficerów e, i w ogóle zraz funkcjonujący, tak więc no miło, bardzo miło, bardzo miło, jeżeli tak się o nas myśli, i no nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, powiedziałem, nie martw się o przyszłość, na taką, taką, taką większość. jak będę mógł mieć paszport irlandzki, już od stycznia, to dlaczego nie, w tym momencie mogę mieć podwójne obywatelstwo, dlaczego nie, to się może kiedyś przydać, a Irlandczycy, jak wiemy, do Ameryki jeżdżą bez wiz, no. czyli będziemy mogli odwiedzić, kogo? Filipa, nie Filipa, co ja mówię, co ja mówię, pokręciło mi się, będziemy mogli odwiedzić Łukasza Witkowskiego, oczywiście, bez wizy. Ja bym chciał zareklamować podcast, jakby drugą część podcastu 50 jest rozpoczęta budowa produkcja tego podcastu i będzie właśnie druga część tego, troszeczkę będzie inaczej, nie będzie, nie będzie jakby Aha, w tą stronę mikrofon, nie będzie takiej stricte rzecz biorąc kontynuacji, ale będzie podcast z tej samej serii, czyli, czyli takie osobiste wycieczki na temat wodza i polityki. Nie, nie, ja mówię o moim tym, 50. Wodza z Detroit? Nie, z Detroit ma się dobrze, rozdaje telefony na prawo i lewo i właśnie sobie wymyśliłem wczoraj, że skoro kolega Witkowski rozdaje telefony, to ja myślę, że na podcast albo setny, albo na setny odcinek w sieci, który będzie o wiele wcześniej, będzie fajna nagroda. Myślę, że iPod, myślę, że iPod. I na razie mam 78 odcinek w sieci, teoretycznie, tyle mam różnych rzeczy. Chociaż nominalnie jest tego mniej, ale może na setne pojawienie się sieci, czyli za, gdzieś to będzie w styczniu, może będzie iPod do wygrania, tak myślę. Tak, tylko słuchajcie, słuchacze, pod tym, pod tym się kryje pułapka, bo iPod nie zawsze znaczy taki duży, fajny otwarzarz. iPod może być również shuffle, a shuffle kosztuje parę groszy i generalnie jest to jest krab. Krab, czyli jak Irlandczycy mówią, po prostu no, jest gówno warty. Czeka, nie mów tak, bo George potem będzie marudził. Nie, obiecuję, że, będzie, że nagrodą będzie nie będzie szufla, będzie podcast z wyświetlaczem, iPod z wyświetlaczem. Jeszcze pomyślę nad tym wszystkim. ale ten Nie, 60 giga. Nie, mały nano. Na pewno będzie nano. bo I tak dokładamy do tego interesu. I tak płacimy za to wszystko z własnej, nieprzemuszonej woli. Ale myślę, że coś, żeby uwatrakcyjnić to wszystko. Nagrody, prezenty dla słuchaczy. Arek, e, chciałem się spytać, Mówiłeś, że pod, pod odcinek cieszy się dużą pod... e, podcinek. Ja nie wiem, czemu mi się ciągle coś męczy. A czy a, a podcinek, podcinek, dobra, ale podcinek to dlaczego podcinek? Słuchacze nie wszyscy wiedzą na przykład. Wiedzą, wiedzą. Ten, kto u mnie kiedyś bywał na stronie. Proszę Pola, przepraszam, proszę Pola, co chciałaś? Pola się wstydzi. Idziemy dalej, idziemy dalej. Jesteśmy ciągle w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pod, od podcastu, odcinek, od, od odcinka. Krótka piłka, podcinek. Dwa słowa do kupy, razem powstaje takie, a nie inne słowo, podcinek. Dobrze, chciałem się spytać o statystykach. Czy, czy mówiłeś, że statystyki są bardzo zadowalające, to znaczy idą w setki tysięcy, czy to na razie są tylko dziesiątki czy setki? Nie mogę powiedzieć, umowa sponsorska z moim sponsorem jest taka, że mam nie ujawniać statystyk ile osób mnie słucha. Wiem, że to Filipa interesuje, bo on to ściągnij Pola, ściągnij kurtkę. Poli jest za gorąco. ściągnij kurtkę przez nogi. Jak, Filip jak powiedziałem umowa sponsorska mnie mm, zabroniła mi ten ujawniać, ujawniać ile mnie osób słucha, bo ty byś to chciał powiedzieć, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem nie sponsorską z mogę sponsorską nie mogę powiedzieć ile mnie osób słucha e, Mogę wam powiedzieć tylko taką sytuację, że, że po prostu no tłumy, tłumy tłumy walą i ognami ja mam po prostu coraz większą tremę jak sobie przypomnę i sobie wyobrażę, że sobie zamykam oczy i sobie widzę ile osób mnie dziennie słucha i ściąga każdego odcinka. Po prostu normalnie stoję i mam taką tremę, że zaraz mi się wąża Delira i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, Filip, nieźle, nieźle. Sekundeczka. Tylko jedynie taki, co mi ogranicza, ogranicza mnie 100 mega na podcast miesięcznie, o tyle mogę powiedzieć. Czyli najtańsza opcja na Lipsynie. Ja mam opcję trochę droższą, ale nie narzekam. Dobrze, kończymy wejście nasze muzealne, przedostatnie. Jeszcze spotkamy się z Państwem za chwilę. Marek, druga piosenka, jaką byś sobie chciał po Gawlińskim? Teraz, to może. Teraz może ja? A, no dobrze. O, ja wiem, może coś e, puścimy, jeżeli, jeżeli się uda. Przekażę e, z pozdrowieniami dla Gubiego z podcastu Bezkitu. Pozwól defekt mózgu. Pisiory na wybory. Pisiory na wybory facto Ostatnio gdzieś to znalazłem, ale wersję taką chyba 64 bity, która się nie nadawała raczej publik. Ale dobrze, znajdziemy pisiory na wybory, ewentualnie inną aż piosenkę na naszych polityków. Zapraszamy za chwilę. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, i sorry, się sorry, spraw. sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm Czas, odcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek.com. Zapraszamy. Nie tylko dla orłów. Tego teraz słuchacie. W tramwaju, na jutrze, albo na chacie. Tak. Serdecznie witam Państwa. To już nasze trzecie, ostatnie wejście po piosence poszkwilowej, politycznej. Właśnie tak zarkiem sobie siedzimy na parapecie, na oknie i rozmawiamy właśnie o podcastach, ile nam to czasu zajmuje, dlaczego tak dużo, ale, ale konkluzja jest taka, że lubimy to robić. Ja się powtarzam 58 raz, że podcast jest dla nas przyjemnością i, i, i pomimo tego, że nastąpiła secesja, to, to żaden z nas nie robi, że tak powiem, tego zmusu albo, że musi, że cokolwiek. Przyjemność, przyjemności i Arek, co Ci daje podcast? Oprócz tego, że zabiera Ci trochę czasu. Podcast mi daje co? Podcast co mi daje, co mi daje? No, satysfakcję z tego, jak to robię. Hmm, tak jak ktoś powiedział, że naj, najgorzej, no, najgorzej i najtrudniej e, dla każdego człowieka może w pewnym sensie na początku jest usłyszeć jego własny głos. No właśnie, ja, ja się próbuję przełamać do swojego głosu odsłuch, później swój głos, że nie jest wcale tak źle. I czasami coś tam z tego wyjdzie, że się tego da posłuchać w taki dziwny sposób. Trochę z tym jest w tej chwili zabawy. Nie wiem, czy kiedyś mi się to znudzi. Pewnie, pewnie jak wszystko. Pewnie jak wszystko. Mam, miałem już kiedyś okres, że po prostu nie chciało mi się podcastów więcej nagrywać, ale ale ale jakoś tam gdzieś mi się to odkręciło i znowu podcast nagrywam. Może w któregoś dnia całkowicie zrobię QRT. A QRT, tak dla tych, którzy nie wiedzą w języku krótkofalowców znaczy koniec nadawania. No. Będzie QRT podcastu podcinek na wieki wieków. Amen. Eee, I tyle. To, i dobrze tyle... dobrze skończyć, to dobrze skończyć będąc na fali, niż tutaj niż, niż, gdzieś się snuć po piwnicach. Ja wiem, ja wiem. W tej chwili bardzo. Podcastów polskich nie ma zbyt dużo, więc praktycznie, praktycznie, no, jakby to powiedzieć, fala, fala, jakaś fala. Nie wiem, czy jest w ogóle fala jakiegoś polskiego podcastu. Jest kilka podcastów głównych, wiodących, mniej lub bardziej starych, od początku dziejów. Ja bym powiedział, że fala polskiego podcastingu to jest takie tsunami, ale w pierwszej formie, jak się wykluje, że tak powiem, z morza, czyli jest to taka fala, której nie widać, ale gdzieś sunie i dopiero czym jest bliżej brzegu, czym robi się płycie i tym fala narasta I, i, i tak bym to porównał, że w momencie... Kiedy tych podcastów będzie dużo i fala wzrośnie i zrobi się płycie na rynku, to znaczy podcastów będzie więcej, to wtedy łatwiej będzie wybrać ten swój lubiony i, ten, i ten, podcast, który, ten podcast, który nas interesuje. Więc na razie na bezrybiu i rak rybia, ryba, co nie mówię, że, że jesteśmy, że polskie podcasty są do dupy, ale no jest tyle, ile jest. No i musimy się cieszyć z tego, co mamy, nie? No, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, to jest przede wszystkim dla mnie w tej chwili. Rozrywka. Schodzimy, schodzimy, schodzimy na dół. Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy dalej, Paula, idziemy dalej. Zaraz będzie że Drugie okno. Myśmy dostali koło okna, sobie staliśmy. Paula, idziemy dalej. E, dziś zagubiłem wątek, o którym chciałem mówić. Filip, o czym myśmy tam mówili? No, o tym, co, jaką przyjemność daje Ci podcast i dlaczego. No, no właśnie. No, to jak już powiedziałem. E, dobra. Kontynuujemy. Dobrze, kontynuacją naszą będzie już pomału kończenie naszego krótkiego, wspólnego podcastu. Pierwszy raz od czterech albo pięciu miesięcy, bo chyba ty wyjechałeś na początku czerwca tam na te śluby do, do, do Polski, nie widzieliśmy się dość długo. Gdzie tu jest wyjście? No właśnie. Dlaczego? Dlaczego odchodzę z podcastu, co? To wszystko przez kobiety. To wszystko przez kobiety. Arek, to nie jest twoja wina, to nie jest moja wina, to jest wszystko przez kobiety. No właśnie. Dlaczego, dlaczego. już mnie nie ma w tym podcaście? Powiedziałeś sam wcześniej. A co powiedziałem? Że jest jakaś forma niezależności. Tak? A no może, no wiesz. Yy, powiemy Państwu, że były tam jakieś małe niesnacki pomiędzy nami, ale nie było coś na, na, na tle na tle, że się nie lubimy albo, że Arek kurde.. Krótko się obcina, a ja mam dłuższe włosy i to mu się nie podobało, ale jakoś w pewnym momencie stwierdziliśmy, że każdy z nas jest niezależny, samorządny, a postanowił zrobić coś samemu. Ja nie miałem nic przeciwko, ale, ale, ale yy... zacząłem robić to wszystko samemu i, i tyle. No przecież każdy, yy... każdy robi co chce, no kurde. Wolny kraj, wolne, wolne decyzje, więc, więc mówię, podcinek wyrósł, że tak powiem, z skrzydeł nie tylko dla Orów, No i chwała może mi za to, że Arka trochę wychowałem, urodziłem, znalazłem. Zaczęło się od bajek dla Poli. A potem, no, proszę Państwa, skoro, skoro podcast, podcinek jest chętnie słuchalny, to znaczy, że jest okej okay robota, że człowiek robi dobrą robotę i tyle. I więcej takich do pasjonatów. Windy. Idziemy do windy i spadamy, nie? Zatem... Zatem, może Arek też kogoś zarazi na przykład podcastem? Pitera, albo może szefa w pracy albo co? Nie, nie, nie, Jedziemy windą. To jest pierwszy, proszę Państwa, podcast w windzie. Wcześniej nie było żadnych podcastów, jedynka. Dobrze, to kończymy pomału. Widziałem, że przyjechałeś rowerem z Polką, Polka z tyłu. Nie przewiało jej? Mamy kocek, nie, Pola? Przepraszam Państwa, będziemy kończyć nasz 55. podcast. Serdecznie dziękujemy. Gdzie my tu wyjechaliśmy? Access to Courtyard. No to o, chyba tu. Aha, tu jest wyjście. Tu widzicie na kawę. Ja muszę lecieć. My tu już chodziliśmy. Arek, ostatnie słowo dla słuchaczy. Znaczy w tym odcinku, mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas będziemy się spotykać. Może nie za często, nie za rzadko. Zależy, zależy od możliwości czasowych i, i od 500 innych rzeczy. Ale dzięki Ci za spotkanie. W końcu na no piąte spotkanie w przyszedłem o czasie. I co? Coś dla słuchaczy na koniec? Dla słuchaczy, żeby zawsze mieli myśl, myśl, przewiewną i żeby nie bali się żartować, żeby, żeby potrafili żartować, żeby potrafili śmiać się z różnych żartów i mieli poczucie humoru, bo tylko jak mając poczucie humoru można naprawdę przetrzymać tego całego świra z pozdrowieniami dla wodza. Tak, dla obydwóch. Wodzów wod, wod mamy chyba dwóch, bo on jest jeden, ale wygląda jakby było dwóch, nie? Dobrze, proszę Państwa, to tyle. Żegnamy się i do usłyszenia w następnym podcaście. Dzięki Arek, dzięki Pola, zrobimy spotkanie. i ja lecę na następny wywiad i tyle. Słońce zachodzi nad jesiennym Dublinem. Jesień ładna jest z tego roku, chociaż wiatr wieje zimny, nieprawdaż? No, dzisiaj jest wyjątkowo zimno, bardzo mroźny wiatr. Serdecznie Wam dziękuję wszystkim. Filip, dziękuję za zaproszenie. Dobra, obiad, to była cała przyjemność po mojej stronie, że tak dobra. powiem. Dobra, dobra. To tyle. Dziękujemy złaczom, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Sajonara. Cześć. Sayonara. Pozdrowienia dla, dla Jarosława. Young man and young woman, wszyscy ci co słuchają czakaman zione, which way which go which road? Everyone must spierdalać spon, young man and a young woman. Wszyscy ci co słuchają Erika Claptona. Which way which go which hope? Everyone must pierdalać stone, spierdalać, spierdalać. Oh the people you know what I mean Spierdalać, spierdalać Oh the people you know Merelina Mansona Which way, which to go, which hole? Everyone must spierdalać stall. I ten chłopak młody, I ta młoda dziewczyna. Co tam na kosobie leżą w trzcinach? Spierdalać? Spierdalać? What are people you know? Pierdalać. paradoksalnej nie do uwierzenia, ale to była prawda.